Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You be quiet, motherfucker. Egerbatape. I'm gonna be. Legend... Wait for it. It's a drop. Dairy. Legendary! Żarłok i skóra. Imando. Jerry. się. Oraz nasi <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie zbierającej wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry Tales oraz wielu projektów podcastowych. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam co nieco o najnowszej ekranizacji klasycznej powieści Agaty Christie, zatytułowanej i nie było już nikogo. Powieść ta, którą możecie kojarzyć również pod oryginalnym tytułem, bo także pod takim tytułem w Polsce była wydawana, czyli Dziesięciu Małych Murzynków, to dzieło klasyczne i pozycja uznawana za jedną z najważniejszych książek, jeżeli chodzi o literaturę kryminalną. Powieść została opublikowana w 1939 roku, oryginalnie właśnie pod tytułem 10 małych Murzynków, ale ze względu na to, że jakby sformułowanie Nigro kojarzyło się w Stanach Zjednoczonych pejoratywnie, zresztą po dziś dzień jest podobnie. Ukazała się właśnie w Stanach Zjednoczonych ta powieść w rok później już w zmienio ze zmienionym tytułem, czyli i nie było już nikogo, i w zasadzie pod takim tytułem jest obecnie. Znana. Jest to pozycja klasyczna, choć trzeba też przyznać, że jeżeli ktoś kojarzy Agatę Christie głównie z jej cyklu o Herkulesie Poirot albo z powieści z panną Merple, to może troszeczkę czuć się zaskoczony. Dlatego, że to jest taka powieść migówka, taki, taka opowieść, która ma być takim swoistym studium, no, zbrodni doskonałej poniekąd fabuła jest bardzo prosta na wyspę żołnierzyków do tajemniczej posiadłości niejaki UN Owen sprowadza dziesięcioro nieznających się ludzi wszyscy przyjezdni nie wiedzą tak do końca po co zostali zaproszeni zostali sprowadzeni na wyspę pod różnymi pozorami i jak się szybko okazuje są stopniowo eliminowani przez tajemniczego mordercę tak na dobrą sprawę, ja nie chcę tutaj się rozwodzić o fabule. Z jednej strony to jest pozycja klasyczna i być może większość z Was kojarzy dobrze główne rozwiązanie fabularne, czy taki główny twist. Natomiast myślę, że to może być też taki kasus jak wielu pozycji literatury popularnej, które gdzieś tam funkcjonują w obiegu, ale jednak dla niektórych nadal są owiane tajemnicą. A myślę, że ten szczątkowy zarys fabuły tak na dobrą sprawę czytelnikom lub widzom powinien wystarczyć jako taka swoista zachęta, swoisty haczek. Dlaczego ta powieść uchodzi za jakoś tam istotną czy ważną, jeżeli chodzi o, o literaturę kryminalną? Bo jest to nietypowy kryminał. W klasycznej powieści gatun, z gatunku mamy śledztwo w sprawie zbrodni. Obserwujemy, nie wiem, poczynania genialnego detektywa czy jak czasami w Czarnym Kryminale, prost przeciwnie, nie genialnego, ale często takiego upartego, styranego życiem, który będzie dążył w, często wbrew logice i, i, i wbrew całemu światu do rozwiązania danej zagadki. W obecnym, tak popularnym i modnym skandynawskim kryminale na przykład mamy często do czynienia z zagadką na jakimś tam tle społecznym, a jakby postać detektywa czy policjanta jest bardzo mocno odbrązowiona często mamy do czynienia z jakimiś postaciami ułomnymi czy to zdrowotnie, czy to fizycznie e, borykającymi się z różnymi problemami rodzinnymi i tak Natomiast i nie było już nikogo, to jest taka misternie ułożona zagadka, która prowadzi czytelnika od właśnie tego intrygującego początku, aż do zaskakującego finału powieść była ekranizowana wielokrotnie jeżeli ja dobrze się doliczyłem, to mieliśmy do czynienia z przynajmniej pięcioma lub sześcioma ekranizacjami kinowymi, czy, czy takimi filmowymi. Ale ta najnowsza odsłona, o której ja bym chciał dzisiaj nieco powiedzieć, to jest miniserial od BBC. Produkcja z roku 2015, która oryginalnie była zaprezentowana w trzech odcinkach. Ja ją widziałem w wersji nieco zmienionej, podzielonej na dwa odcinki i od początku, jak tylko pojawiły się informacje na temat kolejnej ekranizacji serial ten spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Związane było to przede wszystkim z tym że zatrudniono do głównych ról, oprócz aktorów, których ja specjalnie nie kojarzę, choć zakładam, że pewnie w Wielkiej Brytanii albo miłośnicy brytyjskiej telewizji będą świetnie kojarzyli wszystkich aktorów, których tutaj mamy okazję oglądać Natomiast zatrudniono przede wszystkim tutaj kilka bardzo znanych nazwisk. Mamy w obsadzie Samanila, Miranda Richardson, Aidana Turner'a, który jest ostatnio bardzo mocno na fali wznoszący i elektryzuje niewieście serca. Mamy w końcu Tobiego Stevensa, o którym za niedługo mam nadzieję więcej opowiedzieć przy okazji Black Sales. Także obsada jest zaiste wyborna. I zastanawiałem się troszeczkę, tak jak Szymas w jednym z niedawnych swoich podcastów, czy jest sens mówić o ekranizacji powieści tak, tak dobrze znanej, i tak kultowej? No bo co tak na pewno sprawę można powiedzieć? Tym bardziej, że ja bym nie chciał się tutaj skupiać na fabule. Może zrobię dosłownie dwu, trzyminutowy taki fragmencik spoilerowy, ponieważ chciałbym się odnieść do paru kwestii, które w mojej ocenie zostały zmienione i zmieniają troszeczkę wymowę powieści. Natomiast skłoniło mnie ostatecznie do nagrania to, że dla mnie to jest ekranizacja bardzo ciekawa pod, pod kilkoma względami. Po pierwsze dla mnie to jest przykład jakby siły czy magii kina. Myślę, że bardzo często w związku z tym, że filmów produkuje się tak dużo, one są w tej chwili tak dostępne i tak popularne, przynajmniej ja tak mam, że bardzo często zapominam o takiej jakiejś pierwotnej magii kina, gdzie dajemy się wciągnąć nie tylko poprzez właśnie interesującą fabułę, ale także właśnie przez jakby połączenie obrazu, dźwięku, muzyki, które jakby wszystkie razem tworzą taką jedną całość, jedno jakieś takie unikatowe wrażenie obcowania z czymś niezwykłym. I troszeczkę tak miałem z tym z ekranizacją. Z jednej strony to jest adaptacja dość wierna, Mówię dość wierna, dlatego że tych zmian teoretycznie jest dosyć dużo, natomiast poza kilkoma dosłownie kwestiami, wydaje mi się, że wszystkie nie mają wpływu na jakiś tam odbiór jakby całości, nie mają istotnego wpływu na fabułę po prostu. Także od strony fabularnej, jeżeli zna się powieść, niczym nas ta historia nie zaskoczy. Natomiast jeżeli ktoś jej nie zna, no to myślę, że będzie czerpał przyjemność tutaj z oglądania fantastycznych aktorów w ciekawej historii i rozwiązujących, interesującą zagadkę. Natomiast dlaczego wspomniałem o tym, że czasami zapominamy o magii kina, a mi ten serial troszeczkę to przypomniał? Bo zadziałało tutaj kilka kwestii. Po pierwsze, ja jakby pamiętałem, Rozwiązania fabularne, więc troszeczkę pod tym kątem dla mnie to było mniej interesujące doświadczenie. Natomiast ten serial jest bardzo ładnie nakręcony. Bardzo ładnie nakręcony i to widać poprzez wykorzystanie od różnych kolorów, różnych filtrów, poprzez wykorzystanie odpowiedniej muzyki, na przykład do poszczególnych scen, kadrowanie. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę mamy całe mnóstwo bardzo interesujących sekwencji, takich stricte porywających wizualnie. Bardzo fajne wrażenie robił sama wyspa i sama posiadłość na wyspy. I znów odwołam się do magikina, dlatego że od razu mnie zafascynowało, gdzie znaleziono taką lokację, gdzie znaleziono taką wyspę, czy może pobudowano na przykład takie domostwo. No i okazało się, że to jest kasus tego, co kiedyś wspominaliśmy przy okazji podcastu o martwym źle Miego, gdzie tam opowiadaliśmy ciekawostki, jak to było, były filmy kręcone i na przykład, nie wiem, postać, która schodziła do piwnicy po schodach, to, to było kręcone w jednym miejscu, a to, co się działo w piwnicy, tak normalnie sprawę było kręcone dwa miesiące później w zupełnie innym miejscu. I tutaj tak troszeczkę było, dlatego że posiadłość jako taka, to, to był jeden jakby plan zdjęciowy i to było wszystko troszeczkę tak kręcone, żebyśmy mieli wrażenie, że, że jesteśmy na wyspie. Ale to zagrało po prostu świetnie, bo ta, loka, ta lokacja, całe to domostwo, cała ta wyspa robi po prostu kapitalny klimat i zwiększa nam to poczucie zagrożenia, które towarzyszy nam tak naprawdę sprawę od pierwszych scen. Bo bardzo szybko tutaj karty są wyłożone na ławę, bardzo szybko dochodzi do pierwszego morderstwa i widz już wie, do czego to wszystko zmierza. Wie, że mamy dziesięcioro postaci, widzi wierszyk, który jest wszędzie w całym domostwie porozwieszany o dziesięciu żołnierzykach i wie, że będziemy mieli do czynienia z jakimś tam polowaniem na obecnych na wyspie ludzi. Ale właśnie to, jak to zostało nakręcone, to, jak była budowana atmosfera, mamy tutaj na przykład świetne wykorzystanie takich teoretycznie prostych patentów jak burza, noc, brak oświetlenia itd., itd. To wyszło po prostu świetnie. Natomiast druga rzecz, która skłoniła mnie do tego, żeby troszeczkę o tym serialu poopowiadać, to jest to, że tak jak ja widziałem już wcześniej ekranizację tej powieści, tak jak czytałem ją to nie zorientowałem się, że tak na dobrą sprawę to pod pewnymi względami można powiedzieć, że i nie było już nikogo, można uznać za protoplastę slashera. I wiem, być może dla wielu z Was będzie to stwierdzenie ekstremalnie kontrowersyjne, tym bardziej, że przecież na początki slashera to, to ewentualnie niektórzy upatrują w psychozie, niektórzy dopiero gdzieś tam w czarnych świętach, czyli to są lata 60-70. Natomiast tutaj rzuciło mi się to w oczy właśnie ze względu na sposób, w jaki ta historia jest opowiedziana. W sposób taki bardzo horrorowy, ale nie horrorowy rodem z takiej taniej horrorowej rozgrywki, tylko horrorowy w taki bardziej gotycki sposób. Mamy tutaj to domostwo, mamy właśnie noc, mamy jakąś tam zagadkę i mamy te, te morderstwa, które stopniowo oglądamy i każde z nich, jak to w slasherze bywa, po pierwsze jest jakby samo w sobie jakąś określoną sceną czy jakimś aktem. A tak to właśnie w, bardzo często w tego rodzaju kinie przecież jest, że oprócz tego, że mamy jakiegoś tam seryjnego mordercę, często bardzo efekciarskiego, wystarczy przywołać tutaj Frediego Krugera, ale przecież w slasherach nie zawsze jest tak, że mamy do czynienia właśnie z takim seryjnym mordercą jakimś demonicznym. Właśnie chociażby Czarne Święta są takim przykładem na to, że morderca może być tak na sprawę gdzieś tam bardzo mocno w tle, a liczy się w slasherze właśnie to, że mamy eliminację poszczególnych ofiar właśnie w jakiś efektowny sposób. I tutaj to dokładnie tak funkcjonuje. I od momentu, kiedy taka myśl przyszła mi do głowy, ja już chyba inaczej na tą powierzchnię nie spojrzę, jak właśnie na takiego protoplastę slashera. Oczywiście mamy tutaj troszeczkę inaczej to rozegrane. No, nie, nie chcę tutaj zdradzać fabuły, natomiast no, nie wszystkie typowe elementy slashera tutaj będą wypełnione z określonych względów. Niemniej wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy trop i pod tym kątem ta historia też wypada nieźle. Mówię pod tym kątem, czyli nie tylko miłośnicy kryminału, ale także miłośnicy grozy powinni tutaj coś ciekawego dla siebie znaleźć. Podsumowując, ja oceniam książkę... Bardzo dobrze. Czytałem ją kilka lat temu i to było naprawdę bardzo dobrze spędzone kilka godzin z tą malutką bądź, bądź powieścią, bo to jest książka bardzo krótka. Kryminał to jest literatura, którą, która świetnie się sprawdza w wakacyjnym czasie, więc jeżeli nie znacie tej książki, bardzo, bardzo polecam bo dla mnie to jest jedna z jej najulubieńszych książek, chociaż do mojej ukochanej kurtyny troszeczkę jej brakuje, natomiast jest to na pewno czołówka, jeżeli chodzi o Agatę Christie. Czy polecam ekranizację? Również polecam. To jest naprawdę kawał porządnego kina, kawał solidnej adaptacji, świetne aktorsko, fantastycznej realizacyjnie i sprawdzającej się naprawdę pod różnymi względami, także myślę, że będziecie się w trakcie seansu dobrze bawić. I z widzami, który, którzy boją się spoilerów albo nie znają książki i nie chcą poznawać jakby finałowego twistu, chciałbym się w tym miejscu pożegnać, także dziękuję Wam za uwagę, a chciałbym zrobić króciutką, taką dosłownie 2-3 minutową sekcję spoilerową. Dlatego, że wspomniałem, że serialowa adaptacja jest dosyć wierna, natomiast yy, jakby jedna rzecz tutaj zmienia w moim odczuciu troszeczkę wymowę całej powieści. Czytelnicy zapewne pamiętają, że w finale powieści rozwiązanie zagadki przychodzi w postaci znalezionego w butelce listu od sędziego Lorenza Wargrave'a, który wyjaśnia poszczególne morderstwa, wyjaśnia o, czy opowiada nam właśnie w ten sposób, że to była taka to było dla niego takie wyzwanie, że chciał popełnić zbrodnię doskonałą, natomiast jakby w związku z tym, że sam był sędzią, to jakby moralność nie pozwalała mu na to, żeby po prostu wybrać pierwsze lepsze osoby i zdecydował się iść drogą taką powiedziałbym pośrednią i zamordować osoby, które same są oskarżone, czy były oskarżone o morderstwo, czy o jakieś czyny zabronione. Natomiast co dostajemy w finale serialu? W finale serialu pierwszym odstępstwem jest to, że Wargrave niejako, tak jak to czasami bywa w filmach szpiegowskich albo w filmach sensacyjnych, gdzie główny zły wyjaśnia w którymś momencie protagonistom swój wielki plan, tak, tak mamy tutaj. W powieści Wargrave jakby widzi tylko z Zakotary, jak ostatnia z żyjących bohaterek, czyli Wera wiesza się w akcie takim rozpaczy po zabójstwie Lombarda. Natomiast tutaj on spotyka się właśnie w, z Werą w pokoju, wyjawia jej tak na dobrą sprawę całą, cały swój plan, całą historię, prezentując siebie, czy odkrywając karty i prezentując siebie jako morderca. A to, co następuje później, to następuje upozorowanie swojego własnego morderstwa. I na tym kończymy. I w moim odczuciu to daje nieco inny wydźwięk całej tej historii właśnie niż w powieści Agaty Christie. Bo w powieści Christie mieliśmy zaprezentowanie tego mordercy, także światu. Natomiast tutaj te, ta jedna zmieniona rzecz, czyli to, że sędzia nie wysyła tego listu w butelce, a przynajmniej ja przegapiłem, jeżeli taka scena była i proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale wydaje mi się, że nie, to skutkuje tym, że w świecie przedstawionym mamy faktycznie do czynienia z, niejako z morderstwem doskonałym. Bo pewnie tak jak w powieści w policja, która przyjdzie w którymś momencie do domostwa na wyspie żołnierzyków będzie podejrzewała, że morderca musi być wśród ofiar albo, że morderstw, morderca musiał uciec z wyspy, ale pewnie nigdy go nie odnajdą i sprawa pozostanie nierozwiązana. W powieści mamy włożoną kawę na ławę także w świecie przedstawionym. I z tego punktu widzenia, choć właśnie mamy w, w, w serialu sporo drobnych ob odstępstw, to wydaje mi się, że nawet takie zakończenie pod pewnymi względami jest jeszcze ciekawsze i można powiedzieć troszeczkę bardziej mroczne, czy bardziej dwuznaczne w stosunku do tego spowieści. I kończąc tą krótką sekcję spoilerową, jeszcze raz się żegnam z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku.